Anonse. Po, pokaż, pokaż, pokaż, Radomska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń? Za darmo podasz swoje ogłoszenie? A tak, jeśli chcesz coś sprzedać, kupić, zamienić, daj ogłoszenie za darmo. Zadzwoń już teraz. 360 22 99. Anonse. W każdy wtorek i piątek, w każdym kiosku.